Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Travelcast Tym razem będzie o Islandii Tak, Islandia Wiele osób mi o to prosiło, żebym zaczął mówić o innym państwie Tym razem padło na Islandię Nawet sama Kasia mnie prosiła o to, żebym mówił o Islandii No więc coś tam powiem Sam nie wiem od czego zacząć yy, Mieszkałem tam ponad 2 lata Żadnego scenariusza na razie sobie nie napisałem, o czym opowiadać. Stwierdziłem, że na pewno będą dwa odcinki, a może i trzy. Może na początek będę mówił tak ogólnie o Islandii, o różnych pierdołach, języku, kuchni i trudnościach życia codziennego. No, Jako, że zawsze miałem y, szalone pomysły, to postanowiłem za namówą znajomych, którzy byli w 2006 roku w wakacje na Islandii, pojechać z nimi w sumie w celach zarobkowych i po to, by odpocząć sobie trochę od studiowania w Polsce. No i tak też się stało. Za, za, za ich namową pojechałem w styczniu 2007 roku na Islandię. Dokładnie 18 albo 19, tak dokładnie pamiętam. Do Reykjaviku. Pierwszy raz w życiu samolotem. Wiem, że samolot był w godzinach takich Chyba o 23 się lądowało w Reykjaviku, a tak naprawdę w się nie ląduje w Reykjaviku, tylko w Keplawiku, pisanym przez F. A to może przy języku powiem, jak będę mówił o języku. Wylądowaliśmy na lotnisku, gdzie część osób, która już tam pracowała, miała dość kasy, więc sobie pojechali do Reykjaviku spać w hotelu, a my spaliśmy na lotnisku. Grosza przedłuższe nie mieliśmy, ja miałem tylko 100 euro, także istne szaleństwo i trochę kasy na koncie, jakby trzeba było wracać. A że to był styczeń i noc polarna praktycznie jeszcze tam trwała, to naprawdę było to ciekawe i trudne doświadczenie. Po pierwsze, obudziliśmy się o 9, bo zaczynał się ruch na lotnisku, a wyglądając przez okno okazało się, że jest ciągle noc. Więc nici z autostopu. No, zebraliśmy się, zjedliśmy jakieś kanapki, które zostały jeszcze z Polski. Ostatni powiew Polski. I ruszyliśmy na jakąś wylotówkę z lotniska, żeby się gdzieś wyrwać w kierunku stolicy. A teraz ciekawostka, byliśmy w trzy osoby. Ja, drugi Przemek i taka koleżanka Agnieszka. Zaczęliśmy łapać stopa w trójkę. W trójkę, jak wiadomo, autostop troszeczkę kuleje i naprawdę jest ciężko złapać. No ale na początek zna znalazł się jakiś Tajlandczyk. Wtedy jeszcze o tym nie wiedzieliśmy, ale Tajlandczyków było dosyć dużo na, na Islandii. No i nas podwiózł z lotniska do takiego większego miasta, skąd łatwiej było złapać stopa w kierunku stolicy. Widać było, że Tajlandczyk pracuje z Polakami, ponieważ znał jedno słowo i nie było to słowo, o którym każdy teraz sobie pomyślał, a było to słowo siema. No więc na koniec, jak już nas wypuścił z samochodu, powiedział siema. No i tak samo mu odpowiedzieliśmy. Widać, z jakimś normalnym Polakiem pracował, który uczył normalnych rzeczy. Generalnie jak się wychowujesz w Polsce, to wiesz, jaka może być pogoda, wiesz, czego możesz się spodziewać. Spojrzysz na niebo i mniej więcej wiesz, czy może padać, czy może być gradobicie na Islandii tak nie jest no i my bez żadnego doświadczenia nie wiedząc kompletnie co się pakujemy mając na sobie dużo grubych ciuchów w związku z tym żeby, żeby dużo żarcia zabrać do plecaka i przewieźć dzięki, dzięki czemu nie trzeba będzie kupować przez pierwsze tygodnie jedzenia bo i tak pracy jeszcze nie ma ubrani we wszystkie możliwe kurtki ruszyliśmy na stopa no i co się okazało początkowo pogoda była świetna nawet stop nam nieźle szedł do dzisiaj pamiętam miejsca, w których staliśmy niekiedy po pół godziny na mrozie, minus 10 przy ciężkim wietrze. W trzy osoby próbowaliśmy opać stopa, różne rozgrzewki, ćwiczenia, a że na Islandii ludzi jest tyle, co kot napłakał, bo w sumie jest ich 300 tysięcy, a w samym Reykjaviku stolicy żyje 100-150 tysięcy, tam jeszcze satelity są wokół Reykjaviku, takim. Są już ma dzielnice wciągnięte pod aglomerację stołeczną. Tak więc rano, czyli rano koło 11, jak już słońce sobie świeciło nisko nad horyzontem, był największy ruch i udało nam, udała, nam się kolejne skoki wykonać w kierunku miejscowości, do której jechaliśmy, Akureiri. A Akureiri od Reykjaviku jest oddalona o 400 km i jest to daleka północ. I najpierw trzeba jechać zachodnim wybrzeżem na północ no, ze 150 km i więcej i potem jest rozwidlenie dróg w lewo i w prawo i właśnie tą prawo trzeba jechać kolejne 200 km już na zachód po obrzeżach północnych Islandii przez ciężkie góry i doliny, żeby dojechać do Akureyri. Problem w tym, o czym jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, jest to, że pogoda na Islandii zmienia się w ciągu 15 minut, i to dosłownie w ciągu 15 minut, że nagle zobaczysz na horyzoncie jakąś chmurę i stwierdzasz, że jesteś w dupie. Bo z tej chmury może przejść wszystko. Od deszczu, po śnieg, po grad, do tego jeszcze wiatr, co powoduje, że śnieg, deszcz, czy coś innego, co może tylko z nieba, nie leci pionowo w dół, tylko na przykład z zachodu na wschód. Albo z z północy na południe po prostu leci poziomo co jest dodatkowym, ciekawym utrudnieniem no i tak też taką też mieliśmy przygodę żeby nie było boże, jak teraz o tym myślę i opowiadam to naprawdę byliśmy porąbani po pierwsze łapaliśmy stopa w trójkę nawet nie wiem gdzie to było wiem tylko, że robiło się już ciemno więc była pewnie trzynasta do Akureiri było z 200 km. A my mieliśmy tylko... Śpiworki. I trochę jedzenia. I w sumie to nie wiedzieliśmy tak naprawdę co nas czeka. Wiedzieliśmy tylko gdzie mamy jechać. nie mieliśmy mapy. I tylko ja znałem język. Tak. Tylko ja... Y, byłem w stanie porozmawiać z kierowcami, którzy nas gdzieś wieźli. Generalnie na Islandii nie ma problemu z angielskim. Ale dwie pozostałe osoby... No... Powiedzmy, że rozumiały angielski, ale nie chciały nic mówić. Więc jak tylko wsiadaliśmy do samochodu, to ja niestety musiałem siedzieć z przodu i zagajać rozmową. No, ale nie, jak się okazało po latach mieszkania na Islandii, Islandczycy wcale nie są rozmowni. Po prostu zabierają cię i jedziesz. I tak też było w naszym przypadku z ostatnim stopem, kiedy to wsiedliśmy do jakiegoś busa. To nie był bus, to był taki zarąbisty Chevrolet, taki wiecie. Lata 80., 90 w Stanach, 5 litrów silnik, wielkie koła. No i chłop, nawet chwilę z nami gadał, ale znaczy w sumie to ze mną, ale kiepsko mu to szło, ten angielski rzecz jasna, więc po prostu odpuściłem. A że byłem bardzo wypluty, no i w sumie robiło się ciemno, więc czas najwyższy iść spać, w końcu to normalne. A że to była piąta, no takie. Człowiek żyje takimi cyklami jak kura, stwierdzam, lekko przesuniętymi w czasie, w związku z tym, że mamy sztuczne oświetlenie. I koleś sobie jechał tym sprzętem po tych ciężkich, bezdrożach. Nie, nie, nie, to nie są bezdroża. To była droga krajowa numer jeden, która wokół wyspy objeżdża całą wyspę dookoła. A tam na wschodzie miejscami ma jeszcze shooter, yy, także. Jakby ktoś nie wiedział, shooter, bo w niektórych częściach Polski nie wiadomo co to znaczy. Chodzi o żwir, tak zwana żwirówka. W niektórych miejscach ma jeszcze shooter, więc po prostu wtedy jest ograniczenie do 80, a nie 90 na godzinę. Tylko w sumie czemu tam jest ograniczenie do 90 na godzinę, jak tam nic nie ma? Po prostu się jedzie przez góry, pola, owce są, czasami wyjdą na ulicę, to wtedy trzeba hamować i tyle. A wracając do tego pana. To taka, wy, wyszło takie właśnie takie kołtuństwo e, islandzkie podczas tego, tej całej podróży, bo pan nas zawiózł y, do Akureyri faktycznie, ale najlepsze to było, że w połowie drogi zamarzył mu się odpoczynek. No i ów odpoczynek y, polegał na tym, że po prostu wysiadł z samochodu, poszedł na stację benzynową, kupił sobie kawę, a my siedzieliśmy w samochodzie i czekaliśmy. No i po 15 minutach wrócił i pojechaliśmy dalej. No a teraz jeszcze kolejna ciekawostka. Jak my musieliśmy wyglądać w oczach tego gościa, kiedy yy, jedziemy sobie stopem, widać, że takie bidoki z Polski przyjechali, a on się pyta, gdzie nas zawieźć tu Makureiri? A my jedyną rzecz, jaką widzieliśmy, to był hotel Kea, w którym właśnie pracowali nasi znajomi. I mówimy, o hotel Kea. Koleś na nas spojrzał, ale my nie widzieliśmy, o co chodzi. Okazało się, że był to najlepszy hotel w Makureiri, czterogwiazdkowy. No i po prostu nas wysadził pod tym hotelem. My wtedy... Mocno zastępiliśmy i puściliśmy sygnał znajomym, oni po nas wyszli. No i przygoda się skończyła. Ale dlaczego mówię o pogodzie bardzo? Bardzo dużo zwracam uwagę na pogodę. Bo w tym czasie jak jechaliśmy z tym facetem, gdyby on jechał do Akureiri, no to chyba byśmy pojechali z nim gdziekolwiek on jechał. Była taka zamieć śnieżna, że facet jechał 40 na godzinę po tych górach w nocy no po prostu jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem wtedy, chociaż jak się okazuje to wcale nie było ekstremalne, po tych wszystkich doświadczeniach, które zebrałem przez te lata mieszkając tam on no, po prostu sobie jechał, dla niego pogoda no taka była no. generalnie Islandczycy nie znają alternatywy czyli ty mieszkając w Polsce, wychowując się przez te 20 lat, czy tam nawet 10 w Polsce, wiesz jakie są możliwości klimatyczne na przykład, że może być zimno, że może być ciepło a Islandczyk, mieszkając na Islandii, to normalne, wychowując się tam, nie zna alternatywy. Na przykład nie wie, że w zimie nie musi być ciemno. Że w zimie nie musi być zimno. Że pogoda jest bardziej stabilna. Oni tego nie wiedzą. Oni tylko jadą na wakacje na dwa, na dwa tygodnie do Hiszpanii leżeć na plażę. I to najczęściej w lutym albo w Styczniu, gdzie jest najbardziej depresyjnie bo już ta ciemność trwa dość długo no więc nie znałem alternatywy dlatego dla niego taka pogoda to była normalna bo to że, że, że się zmienia pogoda w ciągu 15 minut to też no no przecież tak jak się urodziłem tak było mam 50 lat i dalej tak jest no więc to chyba jest normalne no a że w innym kraju nie byłem no, no trudno no i w każdym razie tym sposobem w tej wielkiej zawii śnieżnej dotarliśmy do Akureyri. Drugie miasto co do wielkości, 15 tysięcy ludzi. Nasi znajomi już nam zorganizowali u jakiejś dziewczyny Małgorzaty Nocleg. Zwanej też mało, tak na siebie kazała mówić. No, bardzo sympatyczna dziewczyna. Mieszkaliśmy u niej tydzień, dopóki nie znaleźliśmy jakiegoś y, mieszkania do wynajęcia. W sumie to nasi znajomi, bo oni mieli pieniądze. A my w tym czasie mieliśmy za zadanie znaleźć sobie pracę. No i muszę powiedzieć, że było grubo. Ciężki okres styczeń. Generalnie nawet w polskiej gospodarce jest zastój. A tam też No co ma innego. Co może być innego do roboty. No. Agnieszka, ta nasza, nasza trójka Agnieszka, Przemek i Przemek. Agnieszka jako pierwsza znalazła pracę w, yy, jako sprzątaczka, nie ma się czego wstydzić. Sprzątała sobie w klubie fitness. Prawda, przyjemna robota. W sumie to nic nie robiła. Tylko mopem czasami coś zamiął, to przecież tam czysto jest. No a my mieliśmy trochę większy problem. No i ostatecznie znaleźliśmy pracę. Praca była ciężka, praca była w rzeźni. Ale niestety tylko ja się odważyłem tam pójść a drugi Przemek y, zrezygnował i szukał dalej. Potem znalazł jako malarz pracę. W sumie też dobra praca. O rzeźni może nie będę mówił. No, tyle, że pracowałem tam trzy miesiące. Zrobiłem film, jak się zabija krowę, całą ścieżkę ścieżkę podróży krowy przez linię produkcyjną aż do chłodni. Miałem ciężką pracę. miałem. Trzy miesiące pracowałem i przez 3 miesiące mi bolały ręce musiałem ściągać skórę z yy, ubitych nożem i ręką Faktycznie naciągało się jedną ręką skórę i się ją ściągało nożem poprzez nacinało się taką błonę między skórą a tłuszczem no jakby ktoś był odważny to mogę dać linka do filmu jest dostępny w sieci no i troszeczkę przerażający w sumie Chyba znam tylko dwie dziewczyny, które go obejrzały, bo jakoś tak nie ciągnie ich do tego. Może teraz coś powiem o Islandczykach. Islandczycy to naprawdę cichy i spokojny naród. Nie wiedzą, że ludzie mogą być nieuczciwi. Nie wiedzą, że mogą coś ukraść. Naprawdę są tacy odizolowani od Europy, przez co są narażeni na różne przekręty, których na, którym, na których mogą się naciąć. No, Polacy to bardzo umiejętnie wykorzystywali. To, że Islandczyk, jak ty mówisz, że coś tak jest, to on w to wierzy. I po prostu jak mówisz coś, że na przykład coś zrobisz, to, no, no, to jak to powiedziałeś, to zrobisz to no, prędzej czy później zrobisz. Albo na przykład jadę sobie na rowerze i z... mówię to jako Islandczyk i jedzie sobie je na rowerze, no i zmęczył się, no więc zostawia rower w rowie i idzie na nogach, albo wsiada w ogóle, zadzwoni po kolegę, żeby go przywiezł autobusem samochodem dalej. Albo wsiada w autobus. No a co? Polak idzie, no i widzi rower. No fajny rower, no to sobie go wezmę. Będę miał przynajmniej czym jeździć do pracy. No i w ten oto właśnie sposób są to takie pewne zgrzyty narodowościowe, że niby Polacy kradną i tak dalej, no ale kto miałby wiedzieć, że ktoś zostawił rower w w ogóle w rowie. Ja na przykład miałem rower i co ciekawe ukradł mi go ktoś. To dosłownie ukradł. Ogólnie mieszkałem w samym centrum naprawdę w Grand Zero y, miasta Kureiri gdzie do dwóch dyskotek miałem 50 i 100 metrów. No i y, zdobyłem rower. W ogóle mieliśmy dużo rowerów. Wszystkie były znalezione w ten sam sposób. Że w rowach, ale nie że idziemy o rower, bierzemy. Tylko ten rower na przykład tam leżał dwa miesiące. No więc skoro leżał tak długo, no to chyba jednak faktycznie nie ma właściciela. Dopiero po latach doszedłem, dlaczego ten rower leżał w tym rowie. Bo sam spotkałem się z taką sytuacją, że rower, który go używałem, znalazł się w rowie. Otóż mieszkając w samym centrum. No, i trzymając rower przed domem, bo przecież tam nikt nie kradnie, więc można go zostawić przy drzwiach, ewentualnie za domem. Mieszkając w centrum, na przykład ktoś, kto kończy dyskotekę o czwartej rano, no jest taki zmęczony już tak yy, z... spłukany, że postanawia wrócić do domu na nogach. No ale tak to musiałby iść na nogach na przykład 20 minut, a na rowerze będzie jechał 5 minut, więc co postanawia? No, pożyczę sobie czyjś rower. No i po prostu idzie za dom, bierze rower. I jedzie nim do domu, zostawia go przed domem innym, no a potem dochodzi te, powiedzmy, cztery domy dalej do swojego i idzie spać. I w ten sposób tworzą się pewnego rodzaju kradzieże rowerów. No i mnie taka przygoda właśnie spotkała, że wychodzę sobie rano do pracy i patrzę, że nie ma roweru. jo o kurde. No dobrze, że mieliśmy zapas tych rowerów, więc siadłem na taki troszeczkę dziecinny, na takie dziecko trzynastoletnie, no, i tym rowerem dojechałem do pracy. ale to, jak mi się spóźniło, to w ogóle, no problem by było, żaden No, rower ci ukradli, to normalne. No, musisz. W związku z tym musiałeś, mogłeś się spóźnić, nie? No, albo zaspało cię, no, też się zdarza. No i właśnie w ten sposób straciłem rower. W sumie to dwa straciliśmy. Pewnego dnia zauważyliśmy brak jednego roweru. No i. Y po powrocie z pracy koło piątej postanowiliśmy go poszukać. No i rower był 500 metrów dalej od domu. bo Rower był w takim stanie, że ktoś po prostu nie był w stanie na nim jechać. Trzeba było być naprawdę trzeźwym i umieć jeździć na rowerze, żeby dało się nim jeździć, bo był dość mocno skrzywiony. Kierownica skrzywiona, cała rama skrzywiona, ale jeździł i trzeba było po prostu wiedzieć jak na nim jeździć. No więc po prostu poddał się ten ktoś i go zostawił. No ja swojego roweru już nie znalazłem Miałem dosyć wypasiony rower Na dobrym osprzęcie, naprawdę fajnie się na nim jeździło Nawet sobie go kurde nawoskowałem, Bo się zdarzyło, że pracowałem w myjni samochodowej Więc sobie go odpicowałem w wosk, tak na samochód nałożyłem na całą ramę Felgi wysmarowałem takim super płynem, żeby się świeciły chromowane No po prostu piękny był, o Jezu No ale go nie ma no i tak właśnie tak to właśnie było z tymi rowerami, kradzieżami i tym podobnym to no taka ciekawostka, jeżeli rower leży długo i nikt się nim nie zainteresuje to po policja go zgarnia po prostu co kilka miesięcy mam taką akcję, że w związku z tym, że patrolują miasto regularnie, dowiedzą, że mm, rowery rowery leżą w ciągle, ciągle w tym samym miejscu i mnie zgarniają jadą taką ciężarówką i rzucają wszystkie na pakę i potem są te rowery do odbioru na parkingu policyjnym za posterunkiem. Co ciekawe, my nawet taki jeden rower sobie wzięliśmy. Ukradliśmy go policjantom. To dopiero jest przekręt. Ale był taki fajny. A jeden był nasz też. Jeden był nasz, dlatego też go wzięliśmy. Bez żadnej w ogóle krempacji. Chociaż jak się potem dowiedzieliśmy, to trzeba to zgłosić, że się zabiera taki rower. Trzeba udowodnić, że to jest twój. No, ale chyba się nie zorientowali. Najwyżej mieli manko w remanencie. W każdym razie zbierają te rowery po to, żeby później je zlicytować. Nie na przykład... W ogóle kupota, Głupota ciężka. Licytować rower, który jest zużyty i na przykład pół roku leżał w śniegu. Rower kosztuje powiedzmy 5000 koron. To jest jakieś 250 zł w tym momencie. No, a oni go sprzedają... cena na wywoławcza? Dwa albo trzy Gdzie... 3000 koron, to się w ogóle zarabia w ciągu dnia. W ciągu 8 godzin pracy. Więc <głos> jakaś taka paranoja. Nie wiem w ogóle, co oni z nimi robią. Kto to, kto to... Oni chyba tak... To jest bardziej taki folklor, bo to ma bardzo duże zainteresowanie wśród ludzi i po prostu... Albo oni licytują swoje rowery O, to jest mój rower. To ja, o! 2,5 tysiąca! A tam jakiś znajomy zrobi mu żart. Haha, to ja może dam 3. Trzy. Trzy. No i tamten musi go wykupić, nie? No i to 3,5 tysiąca. No i takie takie o Chopinie. właśnie. Taka atrakcja to jest po prostu i wiele ludzi przychodzi po to, żeby popatrzeć jak wygląda licytacja, no bo w sumie no w Polsce też nie ma licytacji, tylko komornicza. Tam są takie licytacje ciekawsze, że możesz kupić swoją własną rzecz. To jest coś dopiero. Ha. Ajajaj. No i generalnie miałem mówić o różnych dziwnych rzeczach, a na razie to opowiedziałem dwie różne, totalnie dziwne rzeczy. A, jeszcze mogę powiedzieć o naiwności o naiwności istanczyków. To, co przyjmują... To, co mówisz, to oni przyjmują to za fakt. Tak jest, tak jak już to powiedziałem wcześniej. I na przykład dowiedzieliśmy się przypadkiem od naszych znajomych, którzy pracowali w, hotel, w hotelu OKEA, że jadąc do Husawiku, miasta następnego, oddalonego o 100 kilometrów, można popływać łódką i przez 3 godziny i podziwiać wieloryby, jak po prostu podpływa się do wieloryba. Wieloryb sobie nurk ten nabiera powietrza, płetwą czasami chlapnie i ogólnie obserwuje się przez 3 godziny wieloryby. Fajna, fajna zabawa. W tym czasie jeszcze jest poczęstunek, takie różne pierdoły. Czasami jak są dość duże fale, to też są takie inne atrakcje przy dużych falach. Wiedzieliśmy, że dla pracowników hotelu KEA wejście na ten statek jest darmowe. No więc... Yy, Polak potrafi. Nasi znajomi mieli firmowe ubrania, firmowe polarki, które były z logiem hotelu Kea. I pojechaliśmy na pewniaka, oczywiście autostopem, wtedy jeszcze nikt z nas nie miał samochodu, nikt nie był dorobiony. Pojechaliśmy stopem, dojechaliśmy na, na styki dosłownie przed odpłynięciem tej łódki, bo na startuje co 3 godziny. I podchodzimy do kasy biletowej i mówimy taką śpiewkę Dzień dobry, my tutaj jesteśmy z hotelu Kea, powiedzieli nam tam, że my możemy w związku z tym, że pracujemy tam w hotelu za darmo wejść na tą młódkę i pooglądać wieloryby. A chłopak tak na nas patrzy i w kasie mówi Tak, tak, to prawda, proszę bardzo, to dwa bilety. Nie mieliśmy na sobie tych polarów. Ten, który ja miałem, to w ogóle był na mnie za mały i miałem go w ogóle w plecaku. Dał nam bilety i po prostu weszliśmy. No i... A potem stopa do Akureyri to w ogóle złapaliśmy jeszcze na łódce, yy, ponieważ jakaś tam wieść gminna się rozeszła po tym statku, że tu są pracownicy z hotelu Kea. <grym>, ale wtedy jeszcze nie rozumieliśmy nic po jestlandzku, więc nie mieliśmy pojęcia. I kolej z nas podszedł i się pyta, Wy pracujecie w hotelu, w hotelu Kea? Tak. A wiecie co, ja jadę właśnie do tego miasta do Akureyri, to ja was podwiozę. No i wysadził nas pod hotelem. <grym>, taka przygoda. No i pod hotelu 3 minuty... Do, do domu na pieszo i... Tak właśnie zobaczyliśmy wieloryby za darmo. Oczywiście nie pierwszy raz, bo wielokrotnie to robiliśmy. W sumie to byłem trzy razy w ten sam sposób. Chociaż za trzecim razem chłopak był już chyba wyczulony. Chyba ktoś się dowiedział, że ktoś ich robi w jajo i chciał dowodu, wodu, żeby, że pracujemy w hotelu. Ale zawsze byliśmy przygotowani i mieliśmy polarek w plecaku a teraz taka kolejna ciekawostka yy... takich podarek yy... z logiem hotelu nie było wcale ciężko zdobyć ponieważ w Islandii długo był dobrobyt to dość często wymieniają ciuchy i różne dziwne rzeczy ale są na tyle yy porządni, że oddają je do yy czerwonego krzyża tak zwany PCK tak to nazwaliśmy no to od PCK po prostu Polski Czerwony Krzyż no i na ten czerwony krzyż się chodziło Brało się taką wielką siatkę, ładowało się tam na maksa rzeczy, naprawdę na maksa. Potrafiliśmy na przykład wynieść trzy polary, jakieś dwie kurtki Gore, goretex, jakieś swetry, naprawdę super ciuchy i płaciliśmy za to 500 koron. A 500 koron to będzie 25 zł. Naprawdę tak się obłowiliśmy w sprzęt turystyczny. Właśnie spodnie jakieś takie bardziej profesjonalne. No i między innymi w ten sposób później zdobyliśmy kurtkę z logiem KEA, bo jak ktoś ją dostał, bo tam pracował, a potem nie pracował, to ją po prostu wyrzucał do koszów PCK i w ten sposób można było ją nabyć drogą kupna. No i za trzecim razem właśnie pan od wielorybów chciał, żebyśmy mu udowodnili, że pracujemy w hotelu. A, mówi, a tutaj mam polarek. Pokazałem mu, a okej. Okay. No i weszliśmy. Niestety za trzecim razem wielorybów nie widzieliśmy. I tutaj też ciekawostka, bo jak się nie widzi wielorybów, to oddają pieniądze. Ale nie byliśmy już tak bezczelni, bo już troszeczkę tam mieszkaliśmy i nie poszliśmy o po zwrot pieniędzy. Oj tak. W sumie to fajnie by na Islandii, naprawdę. No, nawijam już parę dobrych minut, może skończę. Proponuję w komentarzach poproszę w komentarzach jakieś pytania odnośnie Islandii, postaram się na nie odpowiedzieć może być ich bardzo dużo mogę odpowiadać nawet na nie przez 10 odcinków nie ma problemów, naprawdę uwielbiam ten kraj spędziłem tam fajne lata swojego życia naprawdę polecam teraz może nie jest tak różowo i kolorowo jak było wtedy, przed kryzysem ale fajnie, w sumie moi znajomi zostali Ciągle mają pracę, no część znajomych zwolnili, ale w sumie zasiłek można pobierać przez pół roku, taki, że no, w sumie pensja, tam chyba było 90% pensji się dostaje, Ostatnie, średnia z ostatnich, z ostatniego pół roku, 90% tej średniej to jest twoja pensja, więc możesz spokojnie dalej żyć, nie pracując, możesz robić co chcesz. A naprawdę na Islandii można robić dużo ciekawych rzeczy. Można świetnie spędzać czas. Od choćby baseny. Baseny to po prostu... Naprawdę jestem uzależniony od basenów islandzkich. Są wszystkie na otwartym powietrzu. Mają ciepłą wodę. Woda 35, 40 stopni, nawet 45. Minut 10 na dworze. Siedzi się w takiej wodzie. Niekiedy do pasa tylko, zanurzonym, bo jest tak ciepło od wody. Naprawdę... Piękna sprawa. No zresztą o basenach to jeszcze poopowiadam, nawet może poopowiadam z Patrycją. Akurat teraz na to nagranie jej nie ma w ogóle w domu. Są gdzieś pojechała w delegację. Będzie o czym opowiadać. Także poproszę o pytania w komentarzach. Będę na nie chętnie odpowiadał. I zasadniczo to już koniec. Ale jeśli ktoś jest spragniony przygód do Islandii, to może ich posłuchać także w audycji radiowej radiowepodróże.pl, tam jest kilka zdjęć naszych na stronie i audycja z radia, gdzie wystąpiliśmy razem z Patrycją, i powiedzieliśmy o Islandii, w sumie mało czasu, no niestety czas antenowy kosztuje, tam są trzy wejścia po jakieś 7-8 minut, także można chwilę posłuchać o no Islandii, takie ogólnogólniki ogólnoogólniki, Boże, co ja gadam, co ja gadam. Takie ogólniki o Islandii, tam pani redaktor zadawała nam pytania, w sumie pani redaktor jest zapaloną podróżniczką, nawet z mojego miasta, dlatego też ją wyhaczyłem po to, żeby rozsławić podcasting, chociaż w tym wywiadzie nic nie pada jeszcze o podcastingu, ale będzie kolejny wywiad o Egipcie gdzie już polecam polskie podcasty. W sumie to tylko swój, no ale rozumiem, że jak ktoś zostanie zainteresowany tym, to będzie słuchał też innych później podcastów. To taka moja mała akcja marketingowa. Póki co są dwie audycje nagrane, jedna już poszła w Ether. Tej audycji na pewno możesz postać na internecie, możesz je posłuchać w swoim lokalnym radiu. Niestety nie jest napisane na stronie radiowepodróże.pl, gdzie, gdzie tego można słuchać. Wiem, że... W jakimś częstochowskim lokalnym radiu można tego słuchać. Wiem, że radio Kołobrzeg to puszcza, jakieś radio pomoże. Takie różne dziwne radia. Bardziej lokalne nastawione i oni po prostu kupują taką audycję. I puszczają później. No, zresztą, tak od kuchni powiem, ten wywiad o Islandii jest nagrywany w kawiarni. A jest taka świetna jakość, wydawałoby się, że jest to studio radiowe. Naprawdę, dziwna sprawa. Jeszcze raz przypominam o pytaniach odnośnie Islandii i zapraszam na kolejne odcinki. To tyle, do usłyszenia w następnym odcinku za równe dwa tygodnie. Cześć!